Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty. A dzisiaj witają się z wami Sylwester Kozdroj, autor podcastu Retro Comics, zaś po drugiej stronie mikrofonu, po drugiej stronie naszego podcastowego stołu zasiada Bogusia Szewczyk, jedna druga kobiet eksploatacji, jedna druga rozmówione. Dzień dobry, dobry wieczór Bogusiu. Cześć, dzień dobry Sylwku. Przecwałowałam przez te prerie specjalnie po to, żeby z tobą nagrać podcast. Bardzo się cieszę, że wreszcie się do tego zebraliśmy i mam nadzieję, że słuchacze również się cieszą z powrotu naszego duetu. Cześć. Tego również sobie życzę, tobie, nam i wszystkim słuchaczom. Jak zapewne domyślacie się, słysząc właśnie taki, a nie inny skład dzisiejszego podcastu, dzisiejszym odcinkiem reaktywujemy, a przynajmniej będziemy się starali reaktywować cykl Odkrywanie Brubakera, czyli cykl w którym na warsztat bierzemy komiksy pisane właśnie przez jednego z naszych ulubionych scenarzystów, w tym wypadku przez wspomnianego właśnie Eda Bakera. Ale zanim może też przejdziemy do clou dzisiejszej rozmowy, tak troszeczkę, żeby też tradycji stało się zadość i przed tym, zanim zaczniemy właśnie rozbierać dzisiejszy tytuł na czynniki pierwsze i wskazywać te elementy komiksu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, te wątki historii, które naszym zdaniem są najciekawsze. Myślę też, że wypadałoby wspomnieć, ponieważ ja osobiście jestem bardzo ciekawy jak wyglądało twoje zainteresowanie, jak wyglądały twoje zainteresowania związane właśnie z westernami? Ja naprawdę jako osoba gdzieś tam wychowana na kinie familijnym, kiedy te westerny były takim chlebem powszednim, jeżeli chodzi o rodzinne posiadówki przed telewizorami, no też chciałbym się dowiedzieć troszeczkę, jak to z twojej strony wyglądało, czy dla ciebie western to jest takie tabu, do którego nie zaglądasz, po które nie chwytasz, czy to może wręcz przeciwnie, z westernem jesteś cały czas za pan brat i często do niego wracasz. Spodziewałam się innych dygresji na początek, ale skoro chcesz zacząć już tak bardzo w temacie komiksu, to... to możemy A, wrócić. Oczywiście... <śmiech> <śmiech> nie, spokojnie, możemy podswałować w tym, w tym kierunku. Znaczy, ja też jestem akurat przedstawicielką tego, pokolenia, które westerny oglądało razem z rodzicami, bo bardzo wyraziście pamiętam takie seanse w niedzielne przedpołudnia, kiedy to się całą rodziną zasiadało przed telewizorem i oglądało kolejny jakiś film z przygodami bohaterów Karola Maja albo Johna Wayne'a gdzieś tam walczącego o sprawiedliwość w podupadającym miasteczku na dzikim zachodzie. I ja Ci się szczerze, że ten western właśnie kojarzy mi się z jednej strony z takim powabem nostalgii, z takimi beztroskimi chwilami i Pewnie to wspomnienie byłoby dominujące, gdyby któregoś razu nie natknęła się na tańczącego z wilkami Kamina Kostnera. Na taki film, który trochę powywracał mi gdzieś całe to wyobrażenie. Oczywiście mówię teraz z perspektywy dorosłego, dorosłego widza, bo jako młody odbiorca to jeszcze pewnych rzeczy nie dostrzegałam, bo w westernach to zawsze byli ci dobrzy rewolwerowcy i źli Indianie. Gdzieś te proporcje były The cat bardzo wyraźnie ustawione. No i potem przyszedł Kevin Costner, który zrobił to inaczej, który pokazał, że to ci Indianie to jednak nie byli wcale tacy krwiożerczy i też dominacja amerykańskiej kultury, kultury białego człowieka nad tymi rdzennymi mieszkańcami też no, sprawiła, że pogranicze spłynęło krwią. To są wszystko właśnie bardzo ciężkie historie. Ja powiem ci szczerze, że po tym doświadczeniu z tańczością z wilkami i po wielu rozmowach z moim dziadkiem, który był bardzo mocno zafiksowany i na, na tym temacie i też dużo książek czytał i różne historie mhm. potrafił snuć. to ja z tymi westernami miałam bardzo, bardzo długą przerwę. Nie wracałam do tych filmów. Gdzieś w mojej głowie cały czas wyobrażałam sobie, że to są też takie produkcje robione trochę na jedno kopyto, że jak się widziało jeden western, to już kolejnych nie muszę oglądać, no bo przecież to w kółko jest przemielone te, te, to samo, tylko zmieniają się lokacje, zmieniają się bohatery, no i zawsze chodzi o to, żeby właśnie jakieś napady na bank, jakieś rewolwerowcy pojedynki w samo południe itd., tak itd., tak no, a teraz, kiedy już zaczęłam trochę bardziej analizować filmy i oglądać je zupełnie inaczej, to ci się przyznam, że wracam do tego westernu. Wracam bardzo rzadko, bo jakoś jednak jestem sfokusowana na zupełnie innych tematach, ale zaczynam. To do... no, też nie można czytać wszystkiego. Nie można, no niestety, no nie da się po prostu. <grym, <grym, ale, nie da się, dokładnie. Ale tak. niesamowitą frajdę i prawdziwe, prawdziwym objawieniem dla mnie był powrót, do Spaghetti westernu Sergio Leone. Pierwszy, ten taki świadomy seans y, pewnego razu na Dzikim Zachodzie, no to było po prostu. No, siedziałam z rozdziawioną gębą i, i ze łzami w oczach. Taki po prostu zachwyt ten film we mnie wzbudził. Y, filmy z Clintem i Studem, y, łącznie z tym y, no, znakomitym bez przebaczenia, y, który to film też był jedną z takich ulubionych propozycji y, y, mojego y -y. taty, więc gdzieś tam ten jednak cały czas mi towarzyszy. Oczywiście chciałabym przyjrzeć się trochę bardziej temu, jak ten gatunek się rozwijał, zmieniał. Mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi i chciałabym też mieć szansę popatrzeć na to trochę z, bardziej z perspektywy kobiecej. Marta już tam bardzo dużo tytułów podsunęła. Jak to Marta, wiadomo, pozdrawiamy. Więc myślę, że przez najbliższe 10 lat mam, mam co robić. Ale jeszcze zostanę na chwilkę w kwestii tych fascynacji Western jest fascynujący. Teraz jak tak myślę o tym już jako no, taki świadomy odbiorca, który wyszukuje motywów i który potrafi niektóre rzeczy zdekodować, to to jest y, szalona konwencja, wspaniała konwencja i też taka bardzo wyrazista i ja... Y bardzo chętnie też podeszłabym do niej nie tylko filmowo, ale również pod kątem, no właśnie, czytania większej ilości komiksów z tymi tropami albo jakiegoś powrotu do, do książek. No tak, tak, to jest, takie, to jest takie moje marzenie, które mam nadzieję, że zostanie, zostanie zrealizowane. Czy, się, czy, czy tak się zdarzy, to zobaczymy. <śmiech> Odnośnie tej konwencji, tego co mówisz, że ona ma w sobie jakiś taki powab, który po prostu hipnotyzuje odbiorcę, jak tylko widzi to, co dzieje się na ekranie, to tutaj pełna zgoda, bo tak naprawdę filmy właśnie z Johnem Wayne'em, mhm. które gdzieś tam oglądaliśmy za młodu, to jak widzieliśmy tego bohatera, jak ten bohater był ukazywany, no to tutaj mieliśmy właśnie przed oczami takiego prawdziwego Amerykanina, takiego człowieka czynu, człowieka z zasadami, takim sprawnym kompasem moralnym. Mm -hmm. Tutaj, jak zdarzyło mi się rozmawiać z Martą, to ona troszeczkę mnie już wyprostowała, jeżeli chodzi o Johna Wayne'a, ale ja wówczas no nie będąc świadom, jaki to jest człowiek, no po prostu gdzieś go uwielbiałem, tak. On był dla mnie takim wzorem, powiedzmy, tego, tego właśnie bohatera, za którym warto podążać. Ale cały... No bo wiesz, kowboje, kowboje i rewolwerowcy są fascynujące z tak. tego powodu, że są to tacy bohaterowie, którzy biorą działanie, biorą sprawiedliwość w swoje ręce. My bardzo często patrząc na różne złe rzeczy, które dzieją się wokół nas, to jeśli jesteśmy wrażliwymi y, osobami, to jestem pewna, że pojawia nam się w głowie taka myśl, że chciałoby się coś zmienić, chciałoby się sprawić, żeby na świecie było y, jednak mniej tej, tych złych rzeczy. Tak, pójść żeby... tropem tego bohatera tak, teraz. tak, tak. I potem przychodzi właśnie taki no John, John Wayne z tymi koltami, z tymi pistoletami staje naprzeciwko złowrogiego przestępcy właśnie w samo południe i go pokonuje. Nie? Więc jest jakiś taki powab tak, y tak. y sprawiedliwości w całej tej y teatralnej scenie. I w Do pewnego stopnia on był też takim, y taką namiastką trochę superbohatera, taką postacią właśnie, która gdzieś tam była wzorem i pokazywała, że jest tutaj, nie boję się określić tego, po prostu niezniszczalna, tak? bo ona praktycznie na ekranie no, nic się jej nie imało i pomimo tego, że ta fabuła westernów była bardzo często powtarzalna, zwłaszcza w tych takich familijnych westernach, no to mimo wszystko one w jakiś sposób bardzo silnie też... Magnetyzowały, tak sprawiały, że dalej oglądało się nawet po kilka razy ten sam film, ilekroć on był wyświetlany właśnie w telewizji. Natomiast wspomniałeś tutaj jeszcze tańczącego z wilkami. Ja przyznam się, że nie oglądałem tego filmu. To jest jeden z tych filmów, których jakoś nigdy nie miałem okazji. Raz, że pewnie gdzieś on w telewizji leciał, ale gdzieś tam zawsze obok niego byłem i szczerze powiedziawszy chyba nie wiem, czy będę wracał, bo Kevin Costner jakoś specjalnie nigdy nie był moim ulubionym, ulubionym aktorem. Hmm. Natomiast to, o czym wspomniałaś o fabule tego filmu, że tam dostajemy western, gdzie jest pokazany biały człowiek jako ten sprawca powiedzmy nieszczęścia, sprawca zła, który gdzieś tam tych Indian w jakiś sposób szkaluje no i jest takim wysłanikiem powiedzmy tego kapitalizmu, który w bardzo agresywny sposób zagarnia coraz to kolejne ziemie, tak, które pierwotnie należały do Stanów Zjednoczonych. Ten motyw taka a propos komiksu, bo mówisz, że chciałabyś troszeczkę poczytać sobie też komiksowego westernu, bardzo często właśnie tam się pojawia i on jest tak mocno wyrazisty, że niemalże w każdym komiksie jest go aż za dużo. Ja ostatnio czytałem serię Gwiazda Pustyni. Osobiście Polecam, szczególnie pierwszy tom, natomiast w drugim tomie ja już miałem taki przesyt uh, wałkowania, już dosyć. Tak, wałkowania ciągle tego samego tematu, tego, że całe to zło to był właśnie biały człowiek, jego podróż do bogactwa, tak, do poszerzania tych ziem. To już troszeczkę się uh, gryzie z takim moim nastawieniem, że nie należy na siłę wrzucać czytelnika kolejne, te same wątki, mm -hmm. bo czytelnik też, że tak powiem, ma swoją, ma swoją głowę, ma swój rozum i wystarczy kilka zdań powiedzieć i on już i, iść dalej z fabułą, tak? Więc taki przesyt, ja mam wrażenie, że w ogóle taki przesyt tego tematu w komiksach jest bardzo wyraźny, więc jeżeli Miałabyś ochotę coś poczytać, to tutaj możemy się umówić gdzieś tam poza podcastem. To podrzucę ci tytuły, które po mm -hmm. prostu troszeczkę na inne wątki stawiają nacisk, one są po prostu na bardziej zróżnicowane, tak? Żebyś nie trafiła tylko wyłącznie na ciągle ten sam powielany motyw. Ale tak jeszcze wrócę na moment. Wspomniałaś o jakichś dygresjach. I zaciekawiłaś mnie I pytanie, co to miało być za dygresje, bo tak. zawsze zaczynamy tymi dygresjami. Myślałam, że ten będzie tą dygresją, ale widzę, że to chyba po głowie chodziło ci coś zupełnie innego. Nie, myślałam, że znowu będziemy szli gdzieś w kierunku jakichś takich naszych osobistych tutaj y, osobistych przygód i ilości filmów, które nadrobiliśmy na chorobowym, ale myślę, że spokojnie możemy sobie o tym po, pogadać później i z... No przygoda może się szykuje, tak? Może we wrześniu będzie ta wielka przygoda, <śmiech> która gdzieś tam majaczy na horyzoncie, tak. ale to zobaczymy, tak, tak, jak tak, to tak. wszystko, wszystko się ułoży. O to też chciałam zapytać na antenie, żebyś potem nie mógł się wymigiwać, ale skoro tak sprytnie wybrnąłeś i zacząłeś już od no, tego westernu, to idziemy dalej tym tropem, a, a pewne ustalenia to sobie gdzieś tam zrobimy poza poza audycją. Żeby już nie męczyć słuchaczy, Dokładnie płyniemy tak. dalej. <laughs> płyniemy dalej. Dobrze, moi drodzy, tematem dzisiejszego odcinka odkrywania Brubakera jest komiks Palp Comics, którego premiera miała miejsce w lipcu 2020 roku nakładem wydawnictwa Image Comics, zaś na naszym polskim podwórku on został wydany przez Mucha Comics już pod koniec listopada 2020 roku. Zatem bardzo, bardzo szybko, szybko dokładnie, biorąc pod uwagę... Naprawdę, że to jest raptem 6 miesięcy i tak mając w głowie ile pracy trzeba włożyć to, żeby ten komiks został wydany, tutaj naprawdę wielkie brawa dla polskiego wydawcy i tłumaczki którą jest Maria Lengren, że tak sprawnie w ogóle zajęli się tym albumem, który może z drugiej strony też to wynika po części z faktu, że ten album jest krótki, to jest taka raptem nowelka, to nie jest jakiś specjalny, opasły tom, gdzie wątków jest strasznie, strasznie dużo i on jest podzielony na jakieś tam rozdziały, jak to chociażby ma miejsce w przypadku cyklu o reklesie. Tutaj dostajemy taką szybką, zbitą historię bez większych jakichś przeskoków. No, a skoro jesteśmy już tak stricte przy takim wydaniu ze strony Mucha Comics, to jak pierwszy raz zobaczyłaś ten komiks, okładkę tego komiksu, to co sobie pomyślałaś, no bo on diametralnie różni się od tego, co zazwyczaj dostajemy i ja tak szczerze, no to miałem ogromny problem właściwie, jaka to będzie historia, tak, no bo Mucha Komiks na przykład swoimi wydaniami, tak, przyzwyczaiła nas do tego, że na no, okładce dostajemy zawsze jakąś taką e, zajawkę wątku kryminalnego, te okładki są dosyć szczegółowe, mm -hmm. tam jest mm -hmm. wyraziście pokazane kto jest złolem, czy jakiś facet z czy jakiś facet w masce gazowej, tak? to wszystko na tych okładkach ma miejsce. Ta okładka jest taka bardzo minimalistyczna, no i właśnie taka nie do końca jasno pokazująca, czego należy tutaj się spodziewać. No ja przede wszystkim uważam, że ta okładka jest znakomita. Tak. Gdzieś się przygotowują do tego naszego dzisiejszego spotkania, to doczytałam, że podobno jest to autoportret Shona Philipsa, co jeszcze dodatkowo rozwaliło mi głowę, że on po prostu będąc jakby inicjatorem całego tego projektu, umieścił swoją twarz, na, na, na jego okładce, bo generalnie cała historia komiksu Pulp wiąże się z tym, że Sean Phillips odezwał się kiedyś do Eda Brubakera i powiedział, że bardzo chciałby zilustrować western. Można tak, zrobić. że Bardzo proszę, tak westernowa przygoda, napisz mhm. mi taką Trzynuję. historię. No i Brubaker stwierdził, że w porządku, ale nie będzie tak łatwo. Nie skupimy się tylko i wyłącznie na tym właśnie westernowym tropie. I wydaje mi się, że to jest, to jest Podstawowy problem, który pewni odbiorcy mogą mieć z tym tytułem, bo to, wydaje mi się, że ta okładka bardzo mocno obiecuje właśnie taką historię no pełnokrwistą, właśnie opowieść o e, koniokradach, napadach na diliżansę, napadach na banki, o pojedynkach rewolwerowców, bo tak to wygląda. Ja patrząc na okładkę e, tego komiksu, e, oczywiście oprócz tego, że mhm. widnieje na, nim, na niej nazwisko Brubakera, to tak bardzo mocno ucieszyłam się z tego powodu, że hej, nareszcie będę mogła zobaczyć, w jaki sposób ta konwencja westernowa jest realizowana w komiksie. Nie miałam zbyt wielu okazji, żeby czytać takie rasowe, stuprocentowe westerny. I przyznam ci się, że po lekturze, po tej pierwszej mojej lekturze komiksu pulp, to trochę rozczarowanko było jednak. I to nawet takie rozczarowanko, że sobie w pewnym momencie pomyślałam, że no dobra, tym razem po tych wszystkich doskonałych wyborach, Brubakera, których dokonałam, no to jest chyba właśnie ten moment, kiedy się rozminiemy, kiedy gdzieś wydawało mi się, że nie będę rozumiała, o co mu tak właściwie chodziło, dlaczego obiecywał jedno, a dostaliśmy final, finalnie coś zupełnie innego. Ale potem, bo mi się do tego podcastu w ogóle z Sylwkiem bardzo ciężko nam było się umówić z, przeró z powodów przeróżnych, i mój proces przygotowywania się był rozciągnięty na ostatnie 5 no, miesięcy na pewno. I ja w tym czasie czytałam ten tytuł kilka razy. I z każdym kolejnym odczytaniem, z każdą kolejną lekturą zauważałam, że tak naprawdę to tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby to był western. Oczywiście. Tylko Po raz kolejny Brubaker robi coś, co ja w nim uwielbiam, co ja kocham w nim jako twórcy czyli dokonuje znowu dekonstrukcji konwencji, dekonstrukcji gatunku. Uwspółcześnia ją, bo pomimo osadzenia w historycznych realiach, to jest bardzo współczesna historia odwołująca się do tego, co praktycznie teraz się dzieje. No i jednocześnie potrafi też doskonale odwracać pewną perspektywę i nasze jakieś utarte schematy i wyobrażenia na temat tego, czym western tak naprawdę jest, bo my cały czas mamy to wszystko wdrukowane w głowie, że właśnie preria, rewolwerowcy, mhm. konie, e, kurz rozwalające się miasteczka, a Brobejka udowadnia, że e, te motywy westernowe, i te założenia gatunkowe można spokojnie umieścić w mieście z lat 30. w wielkiej betonowej dżungli, wśród ludzi dobrych i ludzi złych i ludzi takich, którzy biorą... Działanie we własne ręce, ale niekoniecznie są tacy jednoznaczni moralnie, jak mogłoby się wydawać. To jest super jednak, chociaż czytając trochę recenzji tej publikacji, to oczywiście są głosy pełne zachwytu, ale pojawiają się także komentarze, y powtarzające to moje pierwsze wrażenie. I dlatego sądzę, że tak ważnym jest danie drugiej szansy. Ta, ta ponowna lektura, która jednak zmienia perspektywę i, i udowadnia, że w tej historii jest ukryte coś więcej. A jest ukryte naprawdę bardzo dużo. Mi się wydaje, że te powiedzmy negatywne opinie odnosząca się do tego komiksu, to troszeczkę jest wynik marketingu, który jest budowany zawsze wokół Brubakera. On ma problem taki, że jest już przez pewne grono czytelników bardzo mocno zaszufladkowany. Tak, dokładnie. I nie ma tutaj takiej troszeczkę przestrzeni, żeby czytelnik pozwolił mu wyjść poza właśnie jakieś tam kategorie, do których został on wcześniej wrzucony. Ja pierwszy raz czytając tą historię, nie odbierałem jej, patrząc na okładkę, tak czy zastanawiając się, o czym ona będzie. W ten sposób, o czym ty mówiłaś, że to będzie jakieś takie szalone, że to będą jakieś szalone strzelaniny, jakieś napady na, na pociągi i tak dalej, że to będzie pokazane życie rewolwerowca. Ja patrząc na postać tego kowboja w kapeluszu, no to ja przede wszystkim widziałem tutaj pewnego rodzaju nostalgie w jego oczach taki, taki Ma dramat, coś w oczach, takie tak coś spojrzenie tak. właśnie do tyłu do tego, jak to wcześniej wyglądało takie bardziej powiedziałbym nostalgiczne podejście. Ja myślałem, że po prostu to będzie jakaś taka historia bardzo spokojna, taka wyzbyta właśnie jakiegoś takiego kryminalnego powabu. I myślę, że jak ktoś sięgał po ten komiks, patrząc tylko i wyłącznie właśnie na takie marketingowe chwyty, to rzeczywiście mógł tego komiksu bardzo mocno się odbić, ponieważ on taki nie jest. On nie jest takim typowym kryminałem. On tam tego wątku kryminalnego tak naprawdę ma bardzo mało, a jeżeli on występuje nawet, to on jest takim powiedzmy dodatkiem. Tak? On mhm. jest tłem dla jakiejś tam innej historii, o której zaraz tutaj opowiemy. Natomiast zgadzam się z tym, że ta okładka może też wprowadzać w błąd, właśnie dlatego, że jest taka inna od tego, co zazwyczaj dostajemy i troszeczkę mhm. może sobie gdzieś tam nadopowiadamy pewne rzeczy, przez co mamy później z tym komiksem problem. Warto do tego komiksu na pewno podejść nawet dwukrotnie, tak, żeby przekonać tak, tak, tak. się tak naprawdę, o czym tym właściwie komiks opowiada, bo to, że tutaj gatunki różne mieszają się, do tego również dojdziemy, tak? Czy to mamy tutaj troszeczkę i westernu, trochę palpy, trochę właśnie kryminału, a także tego dramatu. Myślę też, że jak będziemy już tak powoli zmierzać w kierunku fabuły, pewnie zdarzy nam się odwoływać tutaj fabuły. Często myślę, że też na momencik możemy troszeczkę przystopować samym omawianiem, i tutaj wspomnę chwilkę, co właściwie dostajemy, tak? jeżeli chodzi o tą historię. Otóż jesteśmy w Nowym Jorku pod koniec lat 30., właściwie w przededniu II wojny światowej. Można powiedzieć, że Właśnie ten wielki kryzys jest już za nami, ale jego skutki nadal są bardzo widoczne. Tak? Widzimy tutaj wyzysk pracowników, wyrażający się chociażby w jakichś takich marnych płacach, w braku szacunku dla pracownika ze strony pracodawcy w problemach mieszkaniowych. To wszystko jest tutaj bardzo widoczne nadal w Stanach. I w takich właśnie okolicznościach właśnie poznajemy Maxa Wintera, tego staruszka, który zarabia na życie pisząc palpowe historie. Nasz bohater stara się jakoś wiązać koniec z końcem. Żyje z dnia na dzień i dość nagle wplątuje się w mocno taką sensacyjną przygodę związaną z nazistami. No i rozpoczyna się cała ta sensacyjna powiedzmy otoczka tego komiksu. Jest to mniej więcej. Ten opis, który możemy przeczytać także na tylnej okładce komiksu, taki zarys fabuły, który w dalszym ciągu, jak się zastanowić, to troszeczkę nie do końca nam wyjaśnia, z jaką historią będziemy tutaj mieli do czynienia, choć ten sensacyjny właśnie wątek rzeczywiście może nam się kojarzyć także z takimi palpowymi, z takimi kryminalnymi historyjkami, takimi publikowanymi właśnie w magazynach takich typowo rozrywkowych, które właściwie zalewały Stany Zjednoczone pod koniec lat 30. Tak sobie myślę, że może właśnie od tych magazynów, czy właśnie od tego, tego że one były obecne w życiu tak czytelników w społeczeństwie amerykańskim zapewniały najwięcej rozrywki w ówczesnym czasie. Może zacznijmy tym razem właśnie nie od samego bohatera, ale od konwencji, w jakiej powiedzmy ten bohater zostaje osadzony i zapytam tutaj Ciebie wprost, czy ten komik, czy pulp jest kimś takim hołdem, który składa Brubaker i inni współtwórcy tego komiksu właśnie takim Palpowym magazynom lat 30. i 40. Czy hołd akurat w tym obszarze to jednak bym tego tak nie odebrała, bo o ile jest to pewna składowa historii dość istotna, to bardzo tutaj Brubaker patrzy na niektóre złe praktyki krytycznym okiem i wydaje mi się, że z jednej strony on oczywiście wspomina w wielu miejscach, że uwielbia czytać tę drukową literaturę potem już jako dorosły odbiorca, i gdzieś przeżywał te e, przygody, sprawiało mu to frajdę, ale wydaje mi się, że jeśli miałabym tutaj e, szukać jakichś takich e, konotacji związanych z tym, że m, pochwalamy coś albo upamiętniamy, to chyba bardziej poszłabym w kierunku takiego amerykańskiego sposobu myślenia, e, że to jest hołd w ogóle złożony amerykańskim opowieściom i amerykańskim marzeniom o tym, że mhm. e, możemy wszystko i że e, nasze życie nie jest e, tak do końca e, uwarunkowane innymi czynnikami, bo no, główny bohater tej, tej opowieści to jest taki człowiek, który przeżył w swoim życiu bardzo wiele, który w pewnym momencie dokonał konkretnego wyboru, no, ale jednak jakoś sobie radzi. Dokonywał złych rzeczy w przeszłości, e, stara się utrzymać na powierzchni, pomimo zmieniających się czasu, wokół niego i generalnie ten cały wątek magazynów palpowych i tego, że Max Winter jest autorem takich tekstów, to czytałam bym bardziej jako takie odwołanie właśnie do nostalgii, do wspomnień nas z przeszłości i do takiej potrzeby przeżywania przygód i takiego mhm. osadzenia w momencie, kiedy możemy wszystko lub nam się wydaje. No Ale to właśnie po części właśnie to, o czym mówisz, ta nostalgia. Za, za taką literaturą, za tego typu rozrywką, tak? za takimi opowieściami właśnie wagonowymi, takimi prostymi, to po części też mm -hmm. moim zdaniem jakiś taki właśnie wyraz szacunku ze strony Brubakera, że te powieści faktycznie wypełniały czas Amerykanów y i, i często po prostu Amerykanie po nie chwytali. Tak? Oczywiście to, co mówisz o całym tym biznesie, który jakby dookoła tego powiedzmy, biznesu się znajduje, o tym agresywnym właśnie kapitalizmie, tak o tym, jak pracownicy byli wyzyskiwani i tak dalej. To wszystko znajduje tutaj odźwięk tej historii, mhm. ale też ja, tak patrząc na ten wątek właśnie sensacyjny, na potyczki Wintera z nazistami, jak on próbuje wyrwać im jakieś tam środki finansowe, żeby Pomóc, pomóc samemu sobie, pomóc przyjacielowi, no to mimo wszystko mi się to skojarzyło właśnie z taką prostą fabułą, bo, no bo nie oszukujmy się, z moim, jakby z mojego doświadczenia czytając takie proste czasami ramotki, na przykład nie wiem, przygody Hellboya czy kogokolwiek innego, jakiegokolwiek innego superbohatera, to jednak ten sensacyjny wątek no, jest tutaj bardzo prosty i on chyba też nie odgrywa aż tak ważnej roli, jak początkowo czytelnik mógłby zakładać. Przynajmniej ja czytając ten komiks drugi, trzeci raz, już tak, tak naprawdę ten wątek sensacyjny gdzieś tam on z boku był, natomiast na pierwszy plan wychodziły wątki bardziej poważne, bardziej dramatyczne, chociażby właśnie związane z prezentacją samego bohatera, ale właśnie ta sensacja, która w tej komiksie się pojawia, mi się bardzo mhm. mocno kojarzy z tymi palpowymi gazynami. No tak, tylko z jednej strony spójrzmy na to w, w trochę inny sposób, bo twoje pytanie, ty, ty je sformułowałaś w takich słowach, czy uważam, że jest to hołd. Ja oddawanie hołdu odbieram jednak nieco inaczej, kiedy mi twórca pokazuje coś właśnie przez ten pryzmat nostalgii, nie zauważając tych złych aspektów, skupiając się tylko i wyłącznie na jakiejś takiej uczuciowości, impresyjności tych momentów. Tylko z, z jednej strony. To z jednej strony, ale tutaj też Te palpowe czy tadełka to są jednak cały czas w mojej głowie utożsamiane z taniością, przemocą, rozrywką. A w przypadku pojawiającego się w tym komiksie wątku, to podoba mi się to, że Brubaker jednak prezentując takie sytuacje, odwołując się do fragmentów tej prozy pisanej przez Maxa Wintera, nie pokazuje jej tak jednoznacznie przygodowo, rozumiesz? Bo tam bardzo często w tych retrospekcjach i w tych fragmentach sugerujących ten świat fikcji, bo mhm. my się tutaj też bardzo wyraźnie obracamy w dwóch takich płaszczyznach, trochę czasowych, trochę wyobrażeniowych głównego bohatera pomiędzy tym tu i teraz, a tym co było wcześniej i on jakby sam sobie projektuje swoją postać, to właśnie w tym obszarze fikcji bardzo często łapałam się na tym, że gdyby to była taka e, rasowa rozrywka, taka rasowa palpa, to nie dostawałabym tam takich... Mm, rozważań Dotyczących tego, że postąpiłem niewłaściwie. Wiesz, bo on wielokrotnie stawia sobie pytania, że, że no, mogłem mhm. zrobić inaczej. Tak, oczywiście. W pewnym momencie te napady na diligence i coś, co początkowo było właśnie walką z systemem, wymierzaniem sprawiedliwości, to zaczęło mi się to podobać, zacząłem czerpać z tego radość. A po, później, kiedy znowu ta historia idzie dalej i nasz główny bohater zauważa, że ten świat robi się coraz bardziej bardziej brutalny i bezwzględny, to idziemy w drugim kierunku, w poszukiwaniu jakiegoś takiego ustatkowania. Historie z dzikiego zachodu bardzo często kojarzą mi się jako taki zapętlony świat. To jest taka bańka, w której bohaterowie cały czas funkcjonują. Te pojedynki, dziki zachód, konne, wyprawy, to wszystko trwa w takim zawieszeniu. I właściwie no, ci bohaterowie są, pokonują złych ludzi i tak sobie trwają w tych miasteczkach z tymi kobietami, których które obronili, i tak to wszystko jest właśnie zapętlone. A Brubaker właśnie po raz kolejny dekonstruując gatunek i przekształcając tropy związane z tą konwencją, stawia pytanie, no dobra, pokonałem tego złego, przemieściłem się po tej prerii i co dalej? Czego bohater oczekuje? Gdyby to był hołd, to on zatrzymałby się tylko i wyłącznie na tej powierzchni rozrywkowej, na tej, na tej bazowej mhm. i ba takiej czytelnej, prostej, nie? A tutaj jednak pod... i nawet w tej, w, te, w tej warstwie retrospekcji jest bardzo dużo rzeczy, które się kotują pod powierzchnią. Oczywiście, możemy to zauważyć, nie, nie musimy. Tak się trochę wytłumaczyłam z mojej odpowiedzi. <głos> Pełna zgoda, ale to może ja troszeczkę źle się wyraziłem, bo dla mnie hołdem jest samo nawiązanie jakby właśnie do tych tanich historyjek, ale to, co już na samym początku zaznaczyliśmy, że tak naprawdę ten wątek sensacyjny, on jest tutaj dodatkiem, tak? No bo Sama historia nie jest taką właśnie prostą, jednoliniową historią pokazującą nam tylko ten wątek sensacyjny, czy tylko ten wątek kryminalny, jak go tak powiedzmy górnolotnie możemy nazwać, ale też ta historia oferuje dużo więcej. To jest bardziej złożona tematycznie, jest bardziej właśnie dramatyczna, nawet tragiczna momentami i przede wszystkim jakby skoncentrowana nie na właśnie takim takiej taniej sensacji rozrywce, co właśnie na bohaterze, co też troszeczkę widzimy na okładce już, gdzie pokazuje, że ten bohater będzie miał bardzo dużo do powiedzenia w tej historii i to on będzie na pierwszym planie i właściwie tak jest. Nie sama akcja, w której on bierze udział, tylko on sam jest tą osobą, tą, tą istotą tego komisu, na której się skupiamy. No i tutaj jak rozmawiamy i mówimy troszeczkę o pomieszaniu tej historii taką z fikcją literacką, to pomieszanie bardzo mocno jest widoczne przez to, że Brubaker nawiązuje też po prostu i bardzo mm -hmm. realnie buduje ten świat lat 30. to tak się zacząłem zastanawiać, czy też sam Max Winter jest takim typowym bohaterem Brubakera, czy on jest kimś takim w rodzaju nieśmiertelnego kowboja, czy takim jakby powielającym pewien schemat bohaterem, który występuje także w jego innych komiksach, czy jest kimś nowym, kimś oryginalnym. A czy, to na pewno będzie będziesz miał na ten temat trochę więcej do powiedzenia, bo naczytałeś się Brubakera nieco szerzej niż ja, nieco więcej jego tytułów przerobiłeś. Ja tak patrząc na tego głównego bohatera, Maxa Wintera, to tak wydaje mi się, że to jest typowy Brubaker, ale też i nie. Bo już, już patrząc... Dyplomatycznie. Tak, patrząc na gdzieś tam łącząc Wintera na przykład z Reklesem, bo póki co mam no, nieliczne punkty odniesienia w tym temacie, to widzę jednak sporo jakichś takich powiązań, że ci bohaterowie Brubakera to są zawsze ludzie, którzy dochodzą do pewnej granicy, nie? stykają się ze ścianą i muszą podejmować decyzje. To są też często ludzie złamani, ludzie, którzy poszukują miejsca dla siebie w nowej rzeczywistości. No i to każdy kolejny męski bohater staje się przedłużeniem tego poprzedniego, więc to to jest chyba dużo prawdy w tym stwierdzeniu, że Brubaker lubi takich bohaterów i bardzo często po nich sięga, a że nie jest typowym bohaterem Brubakera, no to też, te, też tutaj można poprzywoływać różne jakieś takie tropy związane z tym, że jednak Max patrzy na pewne kwestie w zupełnie inny sposób. Staje się takim człowiekiem, który jest, wydaje mi się, bardzo mocno odbiciem autora, samego autora. Wielokrotnie czytając Brubejkera zastanawiam się, ile poza tymi popkulturowymi fascynacjami, Brubaker przenosi do tych bohaterów. I w, m, sądzę, że w przypadku Maxa Wintera chyba bliżej jego m, osobowości i jakiegoś jego sposobu patrzenia na przemijanie mhm. i, i starość to nie będziemy, bo on w, w, w, w kilku wywiadach dotyczących komiksu pulp, no to opowiadał, że e, ta historia zrodziła się z pewnych jego wątpliwości i z jakiegoś takiego strachu o przy Przyszłość Opowiada e, bardzo mocno o starości i o tym, że e, przeraża go ten fakt, że, pozostawi. Tak, że, że, że po jakimś czasie, e, kiedy już nasze ciało będzie nie domagać, to nagle staniemy się gdzieś tam przesunięci na boczny tor. Kiedy odejdziemy, bo będziemy chorzy, albo coś się stanie, staniemy się ciężarem dla naszych najbliższych mm -hmm. osób. Co zostanie po nas, kiedy, kiedy znikniemy, kiedy nas już nie będzie? Jaka, jaka spuścizna? Czy będziemy w stanie zabezpieczyć finansowo i materialnie naszych najbliższych? To są oczywiście wszystkie takie no, poważne kwestie, których bym się nie spodziewała właśnie w takiej opowieści, jaką e, sobie wyobrażałam, patrząc na okładkę e, komiksu Palp, ale jednak to wszystko tutaj jest. Brubejkar też wspomina o tym, że ten bohater jest mu szczególnie bliski, z tego powodu, że będąc młodym facetem, miał takie wyobrażenie, że można wszystko, że można szaleć. Wspomina jakieś tam swoje e, e, sytuacje z łamaniem prawa, z narkotykami i z jakimiś właśnie takimi szemranymi interesami. I to, że wyciągnął z tego lekcję na przyszłość. I to samo dzieje się w przypadku Maxa Wintera. I wydaje mi się, że w ogóle osadzenie, mm -hmm. e, sprawienie, że Winter jest no, tym kowbojem, który, e, za którym był wysłany list gończy i tam ważni ludzie próbowali go złapać, a on się wymknął spróbował życia w innej przestrzeni i dożył właśnie no, do, do, do tej starości, pomimo tego ryzykownego trybu życia, to też jest naprawdę ciekawy trop, nie? To jest, to jest w ogóle fascynujący, bardzo fascynujący bohater. Aż się nie, nie spodziewałam, że patrzenie na śmiertelnego lub nieśmiertelnego kowboja, właśnie nieśmiertelnego czy śmiertelnego, bo Max, Max Winter jest też od właściwie pierwszej strony tego komiksu, to jest taki człowiek, który Cały czas wymyka się śmierci. On wielokrotnie w fabule wspomina cały ten, wiesz, powracający motyw tych trzech, trzech, trzech śmierci, tych trzech momentów, kiedy już prawie był po tamtej stronie, ale jednak się wymknął. No, ale to no, przeznaczenie nie oszukamy, to, to kiedyś nastąpi i trzeba wybrać właściwie i post postąpić właściwie w jaki sposób no to. O, się okaże, jeśli przeczytacie komiks, to dowiecie się, jaką drogę wybiera Winter. Myślę, że Winter jest takim bohaterem, który w wielu sytuacjach postępuje właściwie, może na samym początku swojej powiedzmy takiej młodzieńczej, tej kowbojskiej kariery, nie do końca mm, szedł w dobrym kierunku, ale w pewnym momencie, no, pewne wydarzenie sprawiło, że zaczął patrzeć na świat w jakiś inny sposób, a wracając do tego, co powiedziałeś, czy on jest takim typowym bohaterem Brubakera, Tutaj pod pewnymi względami na pewno, bo to jest dalej ten typ bohatera, który chce w jakiś sposób też naprawiać świat, nie potrafi przejść Obojętnie, nawet mając już wiele lat na karku, wobec jakiegoś nieszczęścia, wobec jakiegoś zła, którego jest świadkiem, w komiksie jest taka scena, kiedy widzi rasistów atakujących człowieka, prawdopodobnie Żyda i on mhm. z miejsca jakby... Wychodzi na przepię, Podejmuje działanie. Podejmuje działanie. Tak. I to jest taki bohater Brubakera, który często występuje w jego komiksach, bo pomimo tego, że najczęściej są to osoby, które mają jednak do czynienia z łamaniem prawa, które można łamać do pewnego stopnia, chcąc na przykład czynić jakieś tam większe dobro, tak Tutaj on też jest takim właśnie bohaterem, który nie przechodzi obok obojętnie, tak, tylko podejmuje jakieś działanie. Z drugiej strony to, co wspominałaś, że on jest po części odbiciem właśnie scenarzysty, czy być może nawet rysownika, tak, jeżeli chodzi o taką podbudowę, no to tutaj wydaje mi się, że on jest też dużo bliższy nam, powiedzmy, jako taki normalny bohater, bo to nie jest taki typowy właśnie kryminalista, to nie widzimy go w takich jakby konwencji, tylko widzimy go jako człowieka, który już jest bardzo mocno doświadczony przez życie. Jest to Staruszek po mhm. prostu, który próbuje w jakiś sposób wiązać koniec z końcem. Staruszek, który to co powiedziałaś, że on w pewnym momencie zostaje pozostawiony sam sobie. Także on ma świadomość taką, że tak naprawdę wszyscy przeciwko niemu, ten cały system, pracodawca, kapitalizm, to wszystko jest naprawdę urzające i on ma te właśnie obawy w głowie, że odchodząc pozostawi po sobie mhm. też pustkę i też nie zabezpieczy swoich najbliższych. Tam jest bardzo w tym komiksie często poruszany wątek kobiety, z którą żyje, jak Rosy i on naprawdę bardzo mocno martwi się o nią i to też pokazuje, że ten bohater jest do jakiegoś stopnia inny właśnie od takich typowych bohaterów Brubakera. Może nie do końca od Reklesa, bo on jednak też Rekles ma coś takiego, że myśli o swoje Annie, jak myśli o tym wszystkim, też o starości i o tym, co pozostawi w sobie. Natomiast zestawiając Wintera na przykład z bohaterami serii Chris, no to jednak mamy bardzo duży rozdźwięk, co pewnie też spowodowało, że część właśnie czytelników, która chciała kolejnego kryminału, troszeczkę się od tego komiksu odbiła, kiedy zobaczyła, że to bohater jest centralny centralnym punkcie. Bohater człowiek, tak? Nie jakaś taka maszyna, nie super bohater, nie taki miejski kowboj, tylko taki właśnie bardziej bohater powiedziałbym dramatyczny, no bo te wątki dramatyczne bardzo mocno w tym komiksie też są widoczne. Tak. A odnośnie tego, czy Max Winter jest kowbojem, do pewnego stopnia i śmiertelnym kowbojem, do pewnego stopnia na pewno, bo myślę, że on jest taką postacią, która gdzieś pojawia się często w różnych właśnie filmach, właśnie takich tytułach, które bardzo mocno bazują na nostalgii i on jest w pewnym stopniu chyba takim bohaterem ponadczasowym. Nie wiem, jak to może tak precyzyjnie jakby określić, ale jest to postać, która jest coś takiego w filmach czy właśnie w książkach, że bardzo często ci starsi bohaterowie mają w sobie coś takiego właśnie, że są nam bliskie. Tak, że bardziej odzwierciedlają tą rzeczywistość, której my sami dotykamy, są jakby przejawem naszego życia, tylko po prostu przeniesieni są na kartę. I on w jakiś sposób jest takim, powiedzmy, archetypem takiego bohatera, który gdzieś tam reprezentuje tą grupę właśnie postaci występujących, czy to w literaturze, czy właśnie w filmach. Ja ci bym się chętnie wcięła tutaj z kilkoma spostrzeżeniami, bo no tak uważnie słucham tego, co mówisz i ty w pewnym momencie użyłeś tam takiego określenia, że my widzimy tego bohatera w różnych sytuacjach, ale to też warto sobie postawić takie pytanie, czy my naprawdę go widzimy, w sensie te rzeczy, które pojawiają się na kartach komiksu, rzeczywiście wydarzyły się w taki sposób, w jaki są prezentowane. Czy jest to jakaś taka przedziwna projekcja, jakieś wyobrażenie Maxa o nim samym z tamtego czasu? No, Brbaker w jednym z wywiadów użył takiego fajnego stwierdzenia, że pomimo upływu czasu i mm, zmieniającego się licznika naszych lat, to mhm. w naszej świadomości cały czas jesteśmy na przykład 20-letnim młodym człowiekiem, który robi głupstwa i marzy o przygodach. To, to, to z jednej strony wydało mi się takie bardzo znamienne, jeśli chodzi o tę postać, ale też cała ta projekcja i wyobrażenie Maxa z przeszłości o nim samym jako o takim człowieku sprawiedliwym, bo on tam, wiesz, w kilku momentach jest zaakcentowane, że on z tym swoim kumplem z Bajkiem, to nie napadali tak po prostu bezmyślnie na każdego człowieka, którego napotkali, tylko robili to według jakiegoś takiego określonego porządku. Byli... W westernową odmianom Robin Hooda zabierali tym bogatym, żeby pomóc biednym w tym przypadku sobie. To, to też wydało mi się właśnie takie, takie śmieszne, jak, jak Maxowi zacierają się trochę te granice i w, w, w swoich wspomnieniach wydaje mu się, że postępował słusznie. Do pewnego momentu to jak, jak czytelnicy sięgną po, po tę historię, to się dowiecie. To, a teraz jeszcze drugie stwierdzenie a propos tego kowboja. No, to bardzo mi się kojarzy mocno Max Winter z bohaterem Clint'a Studa. To jest taki emerytowany cowboy, który w pewnym momencie musi porzucić tę spokojną a, ostoję i wrócić na drogę działania, żeby po raz ostatni najprawdopodobniej w swoim życiu wymierzyć sprawiedliwość. On y, jest chyba bardziej takim człowiekiem, który... Musiał podejmować trudne decyzje, aby przetrwać, i to jego przetrwanie było też spowodowane tym, że starał się sprostać pewnym prawom i oczekiwaniom i to zarówno w mhm. jego przeszłości, jak i no w latach 30., kiedy obudziło się w nim to poczucie obowiązku, wiesz, i jakieś tak, takie. Tak. Bo tu w tej historii też bardzo ważny jest ten honor, nie? Czy, czy jestem bohaterem, czy jestem złoczyńcą, nieważne. Ja po prostu jestem facetem, który robi to, co musi, żeby jednak to jego życie było, było spokojne. I to też mi się kojarzy bardzo mocno z, ze sposobem, w jaki Brubaker pisze swoich bohaterów, że oni często właśnie są takimi facetami, którzy robią to, co muszą <gry> i bardzo często też popadają z tego powodu w kłopoty i zostają zdradzeni, bo w, tym, w tej opowieści o Maxie Winterze też ten motyw no, takiej niby zdrady albo przemilczenia niektórych kwestii, bądź też wykorzystania do innych potrzeb, niż początkowo sobie to bohater wyobrażał, to też tutaj się, to też tutaj się pojawia. Nie? Czy jest desperatem? Ja się też, patrząc na, na to, jak Max podejmuje decyzje już w tej ostatniej fazie swojego życia, to też czasami patrzyłam na niego właśnie w takich kategoriach człowieka, który no, już jest tak bardzo zapętlony w rzeczywistość, że podejmuje irracjonalne decyzje, ale potem zrobiłam krok wstecz i pomyślałam sobie, że właściwie działanie i nie wiem planowanie napadu to są jedyne rzeczy i jedyne sposoby funkcjonowania jakie mu są znane więc właściwie co on ma robić nie Innego. znaczy jeżeli wspomniałaś ty, ty, tylko to jak wspomniałeś o tym desperacie to sobie tak teraz pomyślałem że chyba w czasach wielkiego kryzysu tam wielu takich desperatów szwendało się po Stanach Zjednoczonych no bo oni musieli w jakiś sposób zareagować na to co się dookoła dzieje to, to że Max Winter pracuje dosłownie za гроша там pada e, sformułowanie, że zarabia dwa centy od słowa, czy 120 dolarów za całe opowiadanie, to tak naprawdę jest nic, tam ledwo właśnie pozwalało to przetrwać od pierwszego do pierwszego. No i wydaje mi się, że mm, też z wiekiem przychodzi właśnie u ludzi takie poczucie właśnie to, co wspomniałeś, obowiązku, tak, że mm -hmm. zaczynamy patrzeć na swoją przyszłość, na to, co, do czego zmierzamy, a także to, co po sobie pozostawimy w troszeczkę zupełnie sposób. To, że on na początku był takim szalonym kowbojem, który owszem, gdzieś tam napadał na tych bogatych, żeby poprawić swój status społeczny. Takim był typowym rewolwerowcem. Oczywiście jakiś tam honor też jakby mu towarzyszył, no bo w pewnym momencie też podejmuje pewne decyzje, które zmieniają jego nastawienie. Mhm. To jednak wydaje mi się, że to, że on później próbuje w jakiś sposób już mając właśnie te 70 lat na karku w jakiś sposób reagować nie tyle żeby poprawić swój status jakby życia tylko właśnie status rosy żeby ona miała tą, tą spokojną starość i to że on wybiera powrót do działań których doświadczał jako młoda osoba to faktycznie może sugerować pewną desperację z jego strony i ja tak się zastanawiałem, jak w pewnym momencie my byśmy podeszli do tego, no bo my mamy szczęście żyć mimo wszystko w takim społeczeństwie, gdzie lubimy, owszem, narzekać na to, co się dzieje, ale biorąc pod uwagę, jak wygląda, powiedzmy, świat poza Polską, jak tak czytam, patrzę, jak opowiadają mi znajomi, jak tam jest, no to, to nawet w takich krajach europejskich gdzieś tam, w mniejszych miastach, to nie wygląda aż tak różowo czasami jak, jak u nas, czy to w Grecji, czy we Włoszech, gdzie wszyscy żyją, czy w Hiszpanii, tak, że żyją tak naprawdę na kupie, wchodzą sobie na głowę i tak dalej, całe te rodziny. No my jednak jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie troszeczkę innego poziomu życia, tak samo chociażby odnośnie tego, jak wyglądają te miasta w Polsce, czy, czy poza Polską, tak. Tutaj jesteśmy jak najbardziej na plus, ale gdyby to się zmieniło, tak? gdyby doszło do jakiegoś poważnego kryzysu, który zachwiałby jej gospodarką, tak jak miało to miejsce właśnie w latach 30 w Stanach Zjednoczonych, to czy ja w podobny sposób nie byłbym właśnie takim desperatą, który chwyciłby właśnie tak. takie agresywne działania. Ty mówisz, że inni bohaterowie zostają wrzucani właśnie często do jakiegoś wątku, do jakiegoś właśnie wydarzenia właśnie z powodu tego, że muszą muszą walczyć o życie, tak, i one dopuszczają się do pewnych czynów, które nie do końca są prawymi czynami w świetle prawa. Masło maślane, ale dobrze. Natomiast, no właśnie, tutaj myślę, że każdy z nas podejmowałby takie decyzje, będąc w sytuacji Maxa Wintera, które by miały przede wszystkim pomóc jego rodzinie, czyli jemu samemu. Więc to po raz kolejny tutaj powtórzę, że Max Winter przez to jest troszeczkę innym bohaterem niż standardowi bohaterowie Brubakera. Jest bardziej ludzkim, wydaje mi się, że bardziej bliskim nam samym. I kto wie, czy właśnie nie jest takim przejawem takiego bohatera uniwersalnego, nie tylko typowego właśnie, takiej typu literatury czy komiksu takiego bardziej dramatycznego, ale ogólnie tak przejawiającego się właśnie chociażby na przykład właśnie w westernach z Clintem Eastwoodem, kiedy mamy tego dorosłego bohatera czy jakichś po prostu e, filmach e, dramatycznych, a jeżeli chodzi o to, czy Max jest kowbojem, w mojej ocenie jak najbardziej tak, no bo raz, że on miał to życie rewolwerowca, mm -hmm. dwa, że jest takim, tego jego działania w latach 30. też są przejawem takiego e, troszeczkę herosa, tak? takiego kowboja, który rzuca się przeciwko złu, czy to właśnie broniąc kogoś przed rasistami, czy to po prostu napadając na nazistów, no bo ten wątek z nazistami to też jest taki wątek po prostu walki przeciwko czemuś złemu. Mhm. Doskonale rozumie, tak, jak wrogo nastawieni są naziści, jak wiele szkód mogą wypełnić, więc on tym bardziej ochoczo podejmuje działania przeciwko nim, nie tylko, żeby poprawić swój status, i poprawić, powiedzmy, życie Rosy przyszłe, ale też, żeby troszeczkę przeciwdziałać tym nazistom i to właśnie też, to jest trochę takie westernowe, tak. Tak, że mamy tego bohatera, właśnie takiego super bohatera rewolwerowca, który chwyta za broń, żeby wymierzyć sprawiedliwość, troszeczkę może nawet jest to taki John Wayne bardziej współczesny, z tym, że tam John Wayne rzucał wyzwanie jakiś powiedzmy, koniokradom, tutaj mamy nazistów, chociaż ten wątek z nazistami, jest takim, tak jak powiedziałem wcześniej, dodatkiem i jest bardzo prostym. Ja tak naprawdę nie przywiązywałem specjalnie do niego większej wagi, no bo on jest maksymalnie właśnie uproszczony i chyba jest tylko takim wyskokiem, wytrychem, żeby pokazać właśnie jeszcze Maxo Wintera z innej strony. Znaczy Wintera można oglądać z wielu stron i to jest, też, to jest też właśnie zaskakujące, jak Brubakerowi po raz kolejny udało się zbudować właściwie na wielkich fundamentach m, ciekawego bohatera. Chociaż ja m, tak rozmawiamy już którąś minutę na temat tego faceta, m, a ja zapomniałam powiedzieć o jednej z takich m, ważnych dla mnie rzeczy. Jak sobie myślę o tej postaci, to m, nie wiem, czy ty też tak masz, to zaraz, zaraz się do, tego moje, do tej mojej wypowiedzi ustosunkujesz, m, ale ja czuję przeciwny niedosyt spowodowany tym, że tak naprawdę to ja na temat Maxa Wintera niewiele wiem. Mhm. Przyzwyczaiłam się do tego, że na przykład jeśli chodzi o Reklesa, no to mamy tam to pięć tomów. Jego historia włącznie z jego przeszłością jest stopniowo dopowiadana, pewne wątki są uzupełnione. A tutaj, jeśli chodzi o Maxa Wintera, to tego nie ma. Tu my wiemy o nim dokładnie tyle, ile musimy, żeby uwierzyć w pewne motywacje jego działań. Fajnie jest też zaakcentowane to, jak przemienia się jego ciało, bo z jednej strony to, że on walczy sam z sobą, czy podjąć działanie, czy może zostać w tej pozycji faceta, który nic nie robi, to jest jedna kwestia, ale drugą sprawą jest to, w jaki sposób on chce działać, ale jego ciało mówi nie. Już w tej scenie przywołanej przez ciebie, kiedy, kiedy w metrze na młodego Żyda napada grupa antysemickich bandytów, no to co się dzieje z Winterem? Staje w obronie, w słusznej sytuacji, zachowuje się tak jak powinien i co go za to spotyka, pobicie, zawał serca, kradzież i obojętność tłumu, bo podejrzewam, że gdyby ci ludzie zebrani tam na tym przystanku zareagowali, to może to wszystko zmieniłoby się i, i, i sytuacja zakończyłaby się trochę inaczej. W ogóle mam takie też wrażenie, że ci reakcje ciała Maxa mają związek z przemocą. Gdy atakuje, gdy podejmuje działanie, to, to ciało się buntuje, no bo już nie jest facet pierwszej młodości. To tak jakby e, to jego bezpieczne zakotwiczenie e, stanowiło rodzaj e, jakiejś takiej bariery ochronnej, m, mówiącej, że do tego momentu i ani, ani kawałek dalej. To takie przeciąganie liny nie sam, sam samemu ze sobą. Mhm, I jeszcze też... Odnośnie Maxa, bo z jednej strony ile powiedział na jego temat Brubaker, a ile sam bohater o sobie mówi. Wydaje mi się, że on mówi na swój temat dokładnie tyle ile chce. I trochę boli mnie to, że nie dowiadujemy się nic na temat jego żony i córki, co się z nimi stało. To tak jakby, wiesz, sam budował siebie jako postać i pewne rzeczy przemilczał, bo uznał, że tak po prostu będzie lepiej, nie? Fascynujący, złożony człowiek. A to nie jest jakaś taka cecha charakterystyczna po części dla właśnie takich rewolwerowców, dla kowbojów, że oni pojawiają się znikąd, że niewiele właśnie o nich wiemy, że oni... Ten buduj... ostatni sprawiedliwy kumar. Tak, dokładnie, że to jest jakaś taka manifestacja powiedzmy legendy, tego rewolwerowca, że właśnie tak jak wspomniałaś, on się pojawia znikąd, rozwiązuje problem, czy też może, czy też stara się rozwiązać ten problem, o ile maszyneria jego wewnętrzna oczywiście mu na to pozwala. Więc ja postrzegam to, że tak niewiele wiemy o tym bohaterze właśnie przez ten pryzmat tego, że on jest tym kowbojem i jest budowany tak jak właśnie większość kowbojów, z którymi ja miałem do czynienia. Oglądając filmy, czy czytając jakieś inne komiksy, to bardzo mało dostajemy takiej podbudowy, skąd on się wziął. On po prostu się pojawił. tak? Pojawił Aha. się, rozwiązał problem i tyle. Owszem, mamy kilka retrospekcji, czy bardzo często zostaje wspomniana jego przeszłość, ale to tak samo jak w tym komiksie. Ta przeszłość jest pokazywana poprzez jego czyny, poprzez to, że gdzieś tam kogoś zastrzelił, gdzieś tam kogoś napadu, brał udział w takiej i takiej bójce, czy napadzie na pociąg i tyle. tak, Tam nie ma jakby takiego rozwodzenia się nad z, z przeszłością. Odnośnie rodziny, bardzo często też pojawia się w takich filmach przecież motyw, że faktycznie była ta żona, ale ona gdzieś tam w strzelaninie zginęła, tak? Mhm. tak samo córka, dzieci i to było zawsze traktowane na zasadzie, że to jest dziki zachód, także tak to po prostu jest i, i to jest surowy świat, z którym trzeba się mierzyć. I w tym komiksie bardzo... A i idzie Dalej, tak, tak, idziemy dalej. I ten komis troszeczkę y, pokazuje właśnie to, budując Maxa właśnie w ten sposób, nie ubierając go w te wszystkie takie dokładności, jak to chociażby ma w przypadku Itana Reklesa, gdzie tam tych retrospekcji mamy, mamy dużo więcej i tam w ogóle mamy takiego więcej uczuciowego, że tak powiem, y, przejawu powiedzmy, tego bohatera tutaj, natomiast on jest nadal, nawet jak on myśli właśnie o Rosie, próbując zapewnić jej godną przyszłość, to dalej mam wrażenie, że to jest taki surowy człowiek, owszem, z zasadami, ale taki bardzo zamknięty. Jest taka scena, kiedy on wraca do domu, widzi tam, że Rosa coś tam zmywa chyba, czy porządkuje jakieś tam naczynia i już ma do niej jakby przemówić, wyrazić swoje obawy to, że właśnie mniej zarabia, czy będą musieli jakoś tam ograniczyć wydatki, czy nie będzie i stać na ten domek, który gdzieś tam w ich przyszłości się ze przed nimi rysuje cały czas. No to on mimo wszystko, dobra, bierze na siebie te barki jako taki właśnie ten ostatni sprawiedliwy, który troszeczkę będzie dźwigał swój krzyż, taki, taki typowy rewolwerowiec, więc ja, ja tak patrzę na maksa, jeżeli chodzi o ten komiks. Mhm. Ja też się nie zgodzę z tobą pod tym kątem, co wspomniałeś tam wcześniej, że cały ten wątek związany z nazistami jest taką dokładką, dodatkiem do, do, do całej tej fabuły. Przede wszystkim należy docenić to, że Brubaker po raz kolejny wykonał świetną robotę, jeśli chodzi o research i sam fakt, że dokopał się na przykład do tego wydarzenia, które miało miejsce w 1939 roku w lutym, czyli ten, ta antysemicka parada Z amerykańskich nazistów, mhm. że w ogóle coś takiego miało miejsce, to są faktycznie takie trochę um, poukrywane, jakieś przemilczane. Pytanie i na ile to jest, my o tym nie wiemy. Czy, czy to nie jest Coś, co się wie, jeżeli jest się Amerykaninem, na przykład. Sam Bubaj mówi, że dla niego było to zaskoczeniem. <śmiech> Więc może nie jest to tak do końca jakaś, jakaś wiedza powszechna. Nie wiem, to trzeba by zapytać rzeczywiście kogoś, kto, kto jest bardziej zakorzeniony w tej amerykańskiej mentalności. Natomiast jeszcze odwołując się trochę do tej palpowej tradycji, to w latach 40. i w latach 50. kiedy powstawały te groszowe, groszowe pisemka, groszowe powieści, to bardzo często często naziści stawali się takim wiesz, uniwersalnym symbolem zła, mhm. więc pod takim kątem tutaj też to wszystko by się e, zgadzało, a jednocześnie ten, e, to, to widmo e, nadchodzącej wojny i e, ludobójstwa, które gdzieś tam czai się na horyzoncie i widzą je amerykańscy e, obywatele w kinie w trakcie wyświetlania kroniki filmowej, to jest realny problem e, i jest to też taki czynnik, który trochę podbija stawkę w całej tej opowieści, bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, czy my się zachowamy dobrze jako ludzie, ale też o to, że jest jakieś takie inne zagrożenie, które nad nami wisi, to z jednej strony, a z drugiej strony to też bardzo ciekawie buduje konteksty pomiędzy Maxem Winterem a tym byłym agentem służb Pinkertona, czyli Jeremiah Goldmanem, bo z jednej strony to działanie, które... W przypadku Maxa Wintera staje się no, walką o życie godne tu i teraz i w przyszłości. W przypadku Jeremiah Goldmana staje się sprawą rasową. Sprawą związaną z tym, jakie on ma pochodzenie. Bo no, sam tam w jednej z tych scen mówi, że no, ty się nie nazywasz Goldman, więc ciebie nie dotyczy to Agresja. W, mhm. tak wprost. A ja mam z tym problem. Nie? Zgodziłbym się z tobą a, odnośnie tego wątku nazistów, że on ma tutaj aż tak także duże znaczenie, jak tutaj sugerujesz, gdyby on w pewnym momencie po prostu nie został ucięty, bo mam wrażenie, że ten finał, to zakończenie tej historii z nazistami, ono miało potencjał, znaczy ta historia miała potencjał na jakby dalszy ciąg właśnie związany z, z walką z nazistami. Być może ona poszłaby za bardzo wtedy w taką sensacyjną stronę, jeżeli chodzi o komiks. No właśnie, czy... Czy to by nie spłyciło odbioru? Ale no z właśnie. drugiej mhm. strony tak sobie myślę, że no, dla mnie osobiście tego było troszeczkę ciut, ciut za mało. Ja tak się zastanawiam, czy to nie wynika przypadku twoje jakby odbiór tego komiksu i, i wątku tego nie wynika z tego, że nie wiem, być może za mało troszeczkę tych komiksów czytałaś, jeżeli chodzi o nazistów, tak, no bo, albo że ja mam zbyt szybkie jakby skojarzenia właśnie z Hellboyem, czy takimi prostymi historyjkami, gdzie, tak jak wspomniałaś, ci naziści byli takim mięsem armatnim, które się po prostu tłukło jako byli symbolem tego całego zła i byli najczęściej tym e, no, wystawiani na ostrzał, tak, w różnego rodzaju, czy to filmach, czy książkach czy komiksach, więc dla mnie osobiście owszem, ja się zgadzam z tym, że Brubaker fajnie wygrywa wątek tego, że naziści stanowią jakby zagrożenie, że trzeba z nimi walczyć, że to naprawdę jest taki poważny problem. Natomiast to troszeczkę wynika, to moje nastawienie do tego wątku wynika też z tego, że czytałem o tym wielokrotnie i mam wrażenie, że po raz kolejny czytam o tym samym. Więc może tutaj, tutaj po prostu troszeczkę się rozmijamy, jeżeli chodzi o odbiór historii. Bardzo, bardzo dobrze, że się rozwijamy. to Wychodzi z tego potem ciekawa dyskusja. Nie. Ja chciałam tylko powiedzieć jedno zdanie, że być może wiem z, z, z czego się bierze ta moja wiara w to, że jednak w tej historii chodzi o coś więcej, bo Brubaker przyzwyczaił mnie do tego, że jak już coś dopakowuje do opowieści, to ma to znaczenie, <słuch> więc tak. Chcę wierzyć. Ale w tej historii chodzi o coś więcej. Właśnie o ta cały wątek tego bohatera, tą nostalgię, to pokazanie to, o czym wspominałaś na samym początku, że to jest taki realny bohater, tak? Że, że Brudbecker widzi w tym bohaterze po części siebie samego. Pokazanie tych problemów związanych ze starością. Może nie będziemy chodzić już głębiej w szczegóły i mm -hmm. nie będę opowiadał o odnośnie tak odnośnie chociażby emerytur, które, powiedzmy, nas czekają. Ostatnio miałem bardzo ciekawe szkolenie w związku z tym tematem i troszeczkę się podłamałem. I być może będę zmuszony, tak jak Max, sięgnąć po jakieś środki ostateczne. Ale właśnie... To co, chaty w Queens nie będzie? Domku w Queens nie będzie? <śmiech> przepraszam mo, mo, mo, Moje wyobrażenie o tym domku troszeczkę zostało zburzone, jak sobie posłuchałem pewnego pana, ale dobra, może nie idźmy właśnie w tym kierunku. To, co chciałem powiedzieć, ten komiks dla mnie właśnie tym wygrywa, nie, nie, nie tymi nazistami i ja broń Boże nie chcę w żaden sposób spłycać tego komiksu, nie wiem, z uwagi właśnie na jego sensacyjny ten charakter czy, czy, czy wątek, bo to jest komiks, który naprawdę, naprawdę daje do myślenia, a tak, tak się jeszcze zastanawiam, bo tak na początku mówiliśmy o różnych gatunkach, które tutaj się pojawiają. Gdybyś miała tak jednym słowem określić, czy mamy do czynienia w takim razie z westernem, czy ten kryminał tutaj występuje, czy, czy właśnie bardziej z dramatem. No bo od tego jakby zaczęliśmy, że czytelnicy sięgając po ten komiks, na pierwszy ogień to się troszeczkę od niego odbijali. Znaczy to jest trochę western, tylko no właśnie w zupełnie inny sposób pojmowany, nie? bo to, no to, to, to, to nie jest taka... Może western współczesny taki Współczesny, bardziej. tak. To by, to, by chyba, to by chyba było dobre określenie no bo to coś, co jest miasteczkiem na dzikim zachodzie, to nagle zostaje zastąpione przez Nowy Jork. Zamiast pościgów konnych mamy pościgi samochodowe. Mamy też odpowiednik napadu na bank, kiedy oni tam zakradają się właśnie do tej nazistowskiej centrali, żeby, żeby ukraść pieniądze. Więc te elementy westernowe tutaj są, chociaż ja chyba jednak bardziej czytałabym tę opowieść jako, jako dramat, tej warstwy takiej sensacyjno-kryminalnej, chociaż że ja ją dostrzegam i jest tutaj kilka naprawdę świetnych scen, yy, scen akcji, to, to, to jednak bardziej ta historia rezonuje ze mną na tym poziomie dramatycznym i, i, i, i emocjonalnym i budowania mi bohatera ciekawego, więc... Yy. No ta, ta, ta, Tak ciężko to znowu e, skategoryzować jednoznacznie, no bo już Brubaker e, wielokrotnie przyzwyczaił nas do tego, że e, nie pozwoli się tak łatwo wepchnąć w żadną szufladkę, mm -hmm. e, nie pozwoli na to te ograniczenia i w przypadku e, komiksu pulp też, też tak jest, że to jest coś, co choć osadzone w gatunku wychodzi dalej. Boże. Tak co by teraz zastanawiam, czy coś ma ten komiks z takiego kina gangsterskiego? No pewnie. Kiedy że W tak. latach 30. Jasne. jakieś Al Capone rządził i mieliśmy właśnie tych dobrych i złych, mieliśmy tych policjantów i gdzieś z tyłu zawsze byli ci, ci przestępcy i właśnie pościgi i te strzały. Nawet taką jest chyba scena bodajże, że dobrze pamiętam w komiksie, jak oni uciekają tym mhm. samochodem. No to jest wyciś, tak. wymaluj jedna z wielu scen, które widzieliśmy w różnych w różnych filmach. Tak, strzały Więc, przez otwarte okno gdzieś tam też. Tak, tak Tak sobie myślę, że tutaj ten współczesny, współczesny western właśnie idzie troszeczkę też w kierunku tego kina gangsterskiego, a rewolwerowców no rewolwerowcy po prostu zamieniają tak typowe takie kolty, które mieliśmy pod koniec XIX wieku na pistolety maszynowe, tak konie na maszynowe, konie na, na pojazdy po prostu. Jak to jest z kobietami u Brubakera? Bo tu mnie trochę wkurzył. Jak tak sobie patrzyłam w kategoriach właśnie rozbierania tej opowieści na takie gatunkowe tropy i łączenia z tą całą westernową konwencją, to nawet żałuję, że nie mam większego zaplecza i większej ilości narzędzi, żeby pewne rzeczy sobie wytłumaczyć, ale trochę Brobejka mnie tutaj zmartwił, kreując postać Rosy, bo, bo ona... Nie, Właściwie tak nie do końca wiemy, czy to jest żona maksa, czy to w jaki sposób są zbudowane te ich relacje, ale ona, powiem ci, dla mnie nie jest bohaterką. Ona jest tylko osobą, która... Stanowi tło dla postaci, pojawia się w kilku scenach, być może jest jakimś tam delikatnym katalizatorem wpływającym na to, że bohater działa i gdzieś tam się czuje w obowiązku, żeby, żeby zapewnić jej dobry byt, ale to nie jest dla mnie postać i tutaj trochę jest mi smutno to mówić, ale potem tak się zreflektowałam w tym moim myśleniu o tym, jak bardzo mnie Brubaker wkurzył, bo sobie przypomniałam, że w tych westernach bardzo często jednak chodziło o męskość, że to były, że to były historie właśnie twardych facetów, którzy no, walczyli o honor, tak, którzy, w, w których to opowieściach liczyła się solidarność, poświęcenie i działanie, no a te no, no kobiety bardzo często były właśnie zredukowane do, do tych osób czekających gdzieś tam, stanowiących być może trochę nagrodę. Nie, nie wiem, czy ty też miałeś z Rosą problem tego rodzaju, czy nie. <głos> Powiedziałbym, że jeżeli ktoś nieuważnie czyta ten komiks, to tej Rosy praktycznie nie dostrzeże, bo tak jak powiedziałaś, ono gdzieś tam w tle dopiero się pojawia i to dosłownie na kilku planszach i jest tym właśnie katalizatorem, który skłania Maxa po części do działania, chociaż do działania go tam skłania też wiele innych czynników, a wracając do tego, czy dziewczyny Kobiety tutaj pojawiają się w westernach często czy nieczęsto. Wydaje mi się, że to zależy troszeczkę od mm, typu westernów, no bo w tych filmach z Johnem Wayne'em ta kobieta gdzieś, wydaje mi się, że miała duże znaczenie, chociaż filmy były głównie nastawione na prezentację Johna Wayna, to mimo wszystko ona gdzieś ta postać kobieca pojawiała się i była tym obiektem, do którego najczęściej on wzdychał, który gdzieś tam pojawiał się dużo częściej niż Rosa, tak? Może, może nie była pełnoprawną bohaterką, ale z kolei na przykład w przypadku filmów z Clintem Studem takich westernów bardziej, bardziej mhm, krwawych to, trochę, to no. tam rzeczywiście tej postaci kobiecej mamy bardzo niewiele. Tak sobie próbując sobie przypomnieć jakiś film westernowy z Clintem Eastwoodem, zastanawiam się, czy w ogóle kojarzę jakąś postać kobiecą z tego filmu i wydaje mi się, że no, nie przypomnę sobie teraz, ale wydaje mi się, że faktycznie możliwe, że nawet jej zupełnie, zupełnie nie było. Ale wracając tutaj... No, ale widzisz, to też jest bardzo wymowne, nie? To też jest bardzo wymowne, że jak sobie myślisz o westernach, to no, kto ci przychodzi? Przychodzą ci, i przemykają ci przed oczami twarze facetów. Tak, tutaj ten... w tym komiksie tak samo jest to, co Sean Phillips no, chciał stworzyć. Western, który w jakiś sposób, no, komik, który byłby właśnie od biciem tych wszystkich cech poniekąd charakterystycznych dla westernu. Oczywiście został on stworzony jako western współczesny. Tak? No mamy kilka retrospekcji kolorystycznie świetnych i mm -hmm. do tego za momencik wrócimy, ale stworzył no, mimo wszystko ten western współczesny, odwołując się do pewnych właśnie cech charakterystycznych. Między innymi do tej cechy, że te postać kobieca ma jednak tutaj troszeczkę mniejsze znaczenie. Ja to kupuję. Gdyby to był zwykły kryminał, taki typowy dla Brubakera kolejna historia i gdyby nie było tam postaci kobiecy, to rzeczywiście bym bardzo mocno pomstował, no bo wiem, że te postacie kobiece u Brubakera mają znaczenie i są naprawdę dobrze budowane, nie tylko jeżeli chodzi o reklasę, ale także o inne tytuły, które miałem przyjemność czytać. Natomiast tutaj, biorąc pod uwagę, jaki ten komiks miał być, w jakiej konwencji miał przede wszystkim, on się obracać to jestem w stanie tutaj przymknąć na to oko. Dobra, tak wspomniałem troszeczkę o tych kolorach, więc kolory i rysunki. Może tym razem zacznę i od razu powiem, że ja jestem za zachwycony po prostu tymi kolorami i bardzo, naprawdę bardzo bym chciał, żeby kiedyś Brubaker i Philips zrobili western osadzony właśnie w takich typowych westernowych czasach. Chciałbym po prostu dostać więcej tych rysunków, które dostaliśmy w retrospekcjach, bo naprawdę one mają taki bardzo mocno nostalgiczny styl, troszeczkę jakby to były takie przebitki ze starych filmów. Mamy tutaj te właśnie kolory takie wypowiałe, te rysunki mają też taki troszeczkę gazetowy powiedzmy styl, że tło jest bardziej tutaj naszkicowane, a wyraźnie zaznaczona jest taka postać numer jeden, w tym przypadku ten Red River Kid, czyli ta postać jakby główna tych retrospekcji no na mnie one naprawdę takie oszołomiające wrażenie zrobiły i z drugiej strony dostajemy też w tych rysunkach ten świat bardziej współczesny z większą gamą kolorów i ta kontrastowość też moim zdaniem bardzo fajnie tutaj w tym komiksie jest pokazana i to jest też troszeczkę taka cecha charakterystyczna właśnie dla historii malowanych, rysowanych przez Shona Philipsa, malowanych to nie, kolorowanych przez jego syna Jacoba Philipsa, no bo on tutaj odpowiada za kolory, że jak często historia jest podzielona na rozdziały, tak często te rozdziały też mają inną kolorystykę, co nie pozwala się też czytelnikowi nudzić. zgubić. Tak, mhm. nie pozwala się zgubić i też nie, nie jest to właśnie taka, nie jest to nie prowadzi do nudy, czytając, tak, że zawsze to jest jakieś urozmaicenie, które na chwilę, na nowo pobudza właśnie czytelnika do takiej wzmożonej uwagi. No to ta kolorystyka jest naprawdę bardzo żywa i po raz kolejny podoba mi się to rozgraniczenie, że świat prezentujący retrospekcję, przeszłość albo gdzieś tam wyobrażenia bohatera wygląda inaczej. No Philips jest kurde, coraz lepszy. <głos> naprawdę. To patrząc na, patrząc na sposób, w jaki on rysuje twarz tak. głównego bohatera, szczególnie w tych scenach dramatycznych, w tym momencie, kiedy na przykład Max ma atak serca, albo kiedy coś mu zagraża, to to wszystko jest po prostu fantastycznie rozrysowane w, w jego twarzy. Znakomicie są rozplanowane te kadry, bo też odnoszę takie wrażenie, że Philips bardzo mocno przyłożył się, jeśli chodzi o to odzwierciedlenie realiów lat 30. Mhm. Tutaj nie postawił na uproszczone tła, rzeczywiście bardzo się postarał o to, żeby, żebyśmy my poczuli, i w jakich czasach jesteśmy. A jeszcze coś, co mi się bardzo, bardzo podoba, to coś, na czym ja się też bardzo często łapię, kiedy sobie próbuję coś przypomnieć z przeszłości, przywołuję w głowie jakieś wspomnienie, to zawsze zawsze tak mam, że to ja jestem tym wyraźnym obrazem, a wszystko poza mną się rozmywa. Mm -hmm. I to tak, samo dokładnie. ten sam myk w tworzeniu tej warstwy retrospekcyjnej zastosował Sean Phillips, bo jeśli będziecie oglądać, czytać ten komiks, to zauważycie, że w tych scenach z kowbojem, kiedy Max jest no, właśnie na dzikim zachodzie, to on jest tą jednostką wyrazistą. On jest tak ostro, y, szczegółowo zarysowany, podczas gdy całe jego otoczenie jest rozmyte, niewyraźne. To jest naprawdę malusieńki, taki bardzo prosty myk, ale budujący niesamowitą atmosferę całej tej, całej tej opowieści. Widać, że tutaj te, te szkice są, doczytywałam to później, bo byłam ciekawa, nie? że Philips posługuje się tuszem i ołówkiem. S Starą szkołą się posługuje. Tak, że te rysunki są właśnie takie bardzo staroszkolne. I to, że Jacob wybrał na te części retrospekcyjne te odcienie Czerwieni i pomarańczy przywodzące właśnie na myśl to zachodzące słońce i te, całe to nasze wyobrażenie kowbojów pędzących właśnie ku, ku zachodzącemu słońcu. No i ten drugi, właśnie ta druga strona, drugi, drugi świat Maxa Wintera już z kolei zanurzony w tych błękitach szarościach, taki posępny. To jak się zmieniają pory roku w tym komiksie też jest, też jest cudownie zarysowane i to, że cały czas unosi się nad nim jakieś takie poczucie końca czegoś, nie? To, to też, w rysunkach, też w rysunkach to widać. No bo to chyba miało w dalszym ciągu podkreślać ten motyw powiedzmy to przywodni, tak uproszczając ten zmierzch starego człowieka, tak? mhm. To jest historia Maxa Wintera, który z dnia na dzień po prostu podupada na, na zdrowiu i zbliża się do tego właśnie go, tego końca. I myślę, że to właśnie... Współ... Właśnie, a jego, jego rysowanie też jest świetne, tak. bo on ma w ogóle taką, ca cały czas taką pochyloną postawę, jakiś smutek w, w, w oczach. W ogóle Philips i, i, i jego syn tak jakoś intuicyjnie potrafią ogrywać światło cienie bo to w jakich, w jakich sytuacjach on jest prezentowany, jak na przykład mm, światło zewnętrzne y, dojaśnia tylko połowę jego Twarzy ukrywając coś tam w cieniu, no to jest coś po prostu wow, fenomenalnego. Cudownie mi się ten komiks oglądał. Fenomenalnego, i wydaje mi się, że taka prezentacja postaci, taka szczegółowa, właśnie od to, czym wspominasz o tej dokładności w prezentowaniu rys, to, to nie jest jakoś taka coś rzecz, która pojawia się w każdym komiksie, bo pamiętam, że jak rozmawialiśmy o Reklesie, to nawet kiedy były zbliżenia na Reklesa, to jednak jego twarz czasami ograniczała się to, po prostu do kanciastych jakichś takich rysów, mhm. konturów, a nie było takiego najazdu mm, szczegółowego. Tutaj mamy tego po prostu bardzo, bardzo dużo. Te tło, o którym wspomniałaś, ono rzeczywiście zawiera pewne szczególiki, które pozwalają nam lepiej z, jakby odnaleźć się w tej rzeczywistości, którą nam Brubaker przedstawia i ten sam, pamiętam, motyw, element wyciągnęłaś kiedyś, odpowiadając o Reklesie, kiedy rozmawialiśmy tam o latach 70 czy 80 że mimo wszystko jakaś tam pojawia się gazeta, jakiś film w tle, że nie zawsze ten szczegół jest odpowiedni, wyraźnie zaznaczony, ale są takie pewne smaczki, które właśnie powodują, że potrafimy odnaleźć się w tym świecie i tak samo w tym komiksie, też one się właśnie pojawiają w tych szczegółach, tych nowych szarościach, tak, nawet tych ponurych barwach, są takie wtręty, które potrafią przekonać nas. że Rzeczywiście patrzymy na ten świat, który wtedy w latach 30. był takim światem codziennym dla, dla osób poruszających się w nim. Był jak najbardziej rzeczywisty. I to też moim zdaniem, właśnie prezentacja tego bohatera i tych właśnie szczególików wszystkim związanych z tym światem jest coś, co ten komiks w wyróżnia i bardzo dobrze właśnie koresponduje z, a propos tych szarości właśnie z takim ponurym mm -hmm. przedwojennym nastrojem, mm -hmm. no bo no to, to nie jest wesoła historia, tak? nie, to, jest. To, to, to nie jest. Wiem, że Brubeger nie pisze jakby wesołych historii, ale nawet u Reklesa pojawiają się elementy, kiedy Śmijemy Rekles się, jest no, no tak. szczęśliwy, tak. tak, że on cieszy się jednak tym, tym życiem. Tutaj praktycznie tego nie dostajemy. Może to było tak delikatnie zasugerowane w retrospekcjach, że ten młodzieńcza, że tak powiem, buńczuczność głównego bohatera jest tutaj jakimś takim przejawem radości, powiedzmy, ale ta bardziej współczesna na część komiksu, te ponure barwy, no to mimo wszystko jednak podkreślają, że to jest historia smutna, właśnie dramatyczna, być może nawet tragiczna tak finalnie, no bo finał dostajemy też taki bardzo powiedziałbym westernowy, kiedy dostajemy bohatera, który mhm po prostu schodzi ze sceny, no i tam wypowiada te słowa o, o właśnie o, o tym, że czy to mordercy, czy dobrzy ludzie zawsze mhm. na końcu, zawsze kończą w ten, a nie inny sposób. Ale wiesz, w te, nawet w tej warstwie wizualnej jest kilka takich momentów rozprężenia mimo wszystko, bo oczywiście tak, te twarze są wyciosane jak wyciosane z kamienia, chociaż nie można pomylić jednego bohatera z drugim. Rzeczywiście ten cały wątek współczesny jest osadzony w takich bardzo ciężkawych klimatach i czuć ciężar całej tej opowieści, ale w tym komiksie pojawia się też bardzo taki fajny myk, bo my też często opowiadaliśmy o tym, w jaki sposób Philips używa czarnego koloru w swoich opowieściach i w Palp również pojawiają się takie strony, na których mamy jeden pojedynczy kadr umiejscowiony właśnie na czarnej stronie. Mnie się to bardzo skojarzyło z takimi imitacjami stron z albumu, ze zdjęciami. Mhm. Tak jakby nam bohater próbował właśnie dać przerwę w całej tej opowieści swojej, zasygnalizować, że jednak były w jego życiu jakieś takie ważne punkty, żebyśmy się skupili na tym, jak on postrzega niektóre kwestie. To, to wydało mi się naprawdę szalenie ciekawe, bo już... Już na pierwszej stronie tego komiksu pojawia się coś, co może sugerować, że ta historia się dobrze nie zakończy. I ja też czytając ten komiks po raz już któryś tam, to też przyszło mi do głowy właśnie coś takiego, że, że ten bohater, tak jak się mówi, że gdy życie się kończy, to przelatuje podobno przed oczami nam wszystko z przeszłości. No to cała ta historia przypomina takie wertowanie albumu, ze zdjęciami, przypominania sobie e, tych opowieści, tych zdarzeń, w których się uczestniczyło. Trochę jest mi smutno, że kupiłam polską edycję, pomimo tego, iż wydanie jest zrobione kapitalnie i tutaj to, że e, jest ten komiks wydrukowany nie na kredowym papierze, tylko właśnie tak staroświecko, staroszkolnie dodaje trochę e, powabu retro i te kolory też się inaczej rozkładają, ale bardzo chciałabym też zaopatrzyć się w te w specjalną wersję komiksu Pulp, która się nazywa The Process Edition, ponieważ jest to coś, co Brubaker Baker i Philips mm, robią bardzo rzadko, a na taką potężną skalę, jak w tym przypadku, to nie zrobili chyba nigdy. Czyli jest to takie wydanie komiksu y, zawierające cały rozpisany proces projektowania tej historii z komentarzem obu twórców, z jakimiś właśnie początkowymi szkicami, z tym jak oni sobie niektóre rzeczy rozplanowywali, zmieniali tę historię, co wyrzucili, co zostawili. Jestem chyba już takim odbiorcą, taką trochę psychofanką Brubakera i filipsa się staje, bo robię się naprawdę coraz bardziej ciekawa. Tak że... Zachłanna też Brubakera. Tak, tak, bardzo jestem zachłanna bardzo jestem zachłanna nie tylko tego, jaką historię oni mi mm -hmm. będą opowiadać, ale także tego, w jaki sposób w ogóle oni z sobą współpracują, no bo mi wiemy, nie, że już, już tam ponad 20 lat na karku współpracy, ale fascynuje mnie to nieustająco, w jaki sposób oni po prostu nadają na tych samych falach i sobie no, wspólnie dogadują się, dogadują się bez, bez właściwie większych problemów, nie? Cudne, cudne to jest. To ostatnio jest taki trend, że przy wznowieniach komiksu Mucha też tak robi, że bardzo często wznawiając jakiś tytuł, który gdzieś tam powoli schodzi z sklepowych półek, chociaż wydaje mi się, że Palp jeszcze długo z nami zostanie, ponieważ no, nie jest to chyba tytuł, który aż tak dobrze się sprzedaje, jak chociażby Rekles, ale mimo wszystko... A szkoda. A szkoda, dokładnie. Wydaje mi się, że przy wznowieniu mamy szansę otrzymać właśnie te dodatki, no bo w innych przypadkach również często jakieś takie przykładowe szkice, czy właśnie jakieś... Tutaj nawet tylko by się posłowia nie ma. Nie ma jakiegoś no to, takiego, co, za, nie tego co zawsze... Mało. Tak, co zawsze występuje a zwłaszcza no, wydawało się, że w tym komiksie też powinno być, no bo jest to komiks właśnie oryginalny, troszeczkę inny od tego, co zazwyczaj Brubaker z Philipsem nam proponują. Więc myślę, że jak najbardziej na te wszystkie dodatki, te wszystkie rzeczy, o których powiedziałaś, znajdzie się miejsce w edycji być może rozszerzonej przy kolejnym wznowieniu. Tego sobie i Wam życzymy. A tak już kończąc już powoli dzisiejszy podcast, pytanie najważniejsze. Czy ten komiks. Polecamy wszystkim, czy uważamy, że będzie on się dobrze sprzedawał dla osób, które chcą czytać Brubakera kryminalnego? Osobom, które chcą czytać kryminalnego Brubakera, to raczej bym nie polecała. Z tego względu, że tutaj jednak tej warstwy sensacyjno-kryminalnej za dużo nie ma. Natomiast bardzo bym poleciła wszystkim, którzy chcą czytać Brubakera, bo wydaje mi się, że tak jak tam wcześniej powiedziałam, że jest to taka historia, w której już bliżej jego jako autora nie będziemy, to podtrzymuje to. Cały czas podczas lektury tego komiksu towarzyszyło mi jakieś takie właśnie dziwne poczucie mm, nostalgii, jakiegoś takiego smutku, poczucie obaw o to, co będzie z nami dalej, mhm. jak się będzie rozwijało nasze życie, zarówno jako osób, jak i jako twórców, bo tutaj bardzo dużo też pojawia się pytań o wolność twórczą. Wydaje mi się, że to też jest znamienne, że ten komiks ukazał się już w momencie, kiedy Brubaker i Philips mieli podpisaną tę pięcioletnią umowę z Image Comics, mhm. która dawała im całkowicie wolność jako twórcą. Dzięki temu mogli sobie właśnie opowiedzieć taką historię, jaką chcieli, co no, dla nich z perspektywy mm, twórców jest pewnie ważne. Nie? nie pisanie na zamówienie, nie uleganie naciskom. I w, tym, w tej historii też bardzo pobrzmiewa właśnie jakiś taki niepokój, że będziemy, być może będziemy zastąpieni za jakiś czas kimś innym, kto będzie pracował za mniejszą stawkę, kto właśnie będzie pisał rzeczy pod zamówienie albo ulegając naciskom odbiorców. A Brubaker i Philips udowodnili tym komiksem, że zawsze warto pozostać w kręgu swoich zainteresowań zawsze warto iść w zgodzie z samym sobą, bo to zaprocentuje no, historią taką autentyczną i taką historią, która będzie rezonowała z odbiorcą. Myślałam przez moment, czy by nie powiedzieć, że "Palp" jest dobrym tytułem na rozpoczęcie przygody z Brubakerem, ale wydaje mi się, że jednak tu warto znać inne dzieła tego twórcy, żeby właściwie poodczytywać jego intencje, bo rzeczywiście konfrontują zawartość komiksu z tą okładką, no to można mu wystawić złą ocenę, a nie powinno się, bo jest to naprawdę bardzo wartościowa propozycja i cieszę się, że udało nam się wreszcie ją omówić. Dokładnie tak. Tak jak słyszycie, drodzy słuchacze, jak najbardziej polecamy ten komiks, właśnie nie tylko osobom, które chcą czytać typowego Brubakera, Brubakera idącego w stronę sensacji kryminału, ale właśnie wszystkim czytelnikom, którzy chcą poznać troszeczkę też inną twarz tych twórców, inną twarz Brubakera, inną twarz Shona Phillipsa, chcą też poznać czy też zobaczyć, jak sobie radzą oni na innym troszeczkę polu. W historii, która nie do końca jest historią taką typową, sensacyjną, ale niesie w sobie bardzo duży taki ładunek emocjonalny. Być może jest to komiks, który w ogóle pośród tych wszystkich komiksów, które powstały, zostały napisane przez Brubakera, który jest najbardziej właśnie naładowany tymi emocjami, ponieważ no najwięcej i miejsca po prostu zostało tu poświęcone pomimo tego, że sam komiks nie jest komiksem obszernym to co już zaznaczyliśmy na samym początku Dobrze. Myślę, że na tym skończymy dzisiejszy odcinek podcastu. Was jak najbardziej zachęcamy do śledzenia dalszego cyklu odkrywania Brubakera, z którym już mam nadzieję powrócimy niedługo, że nie będzie już tak długiej przerwy od ostatniego odcinka jak teraz to miało miejsce, tylko będzie to cykl regularny, więc tego Tobie przede wszystkim Bogusiu i sobie życzę i Wam oczywiście drodzy słuchacze. Oj mój drogi, ile w przeciągu ostatnich miesięcy przeczytałem? komiksów Grobajkara bo ja 6 <gry> <gry> Dobrze, ja tylko trzy przeczytałem, przyzna przyznaję się, ale na pewno wybierzemy coś i to już w najbliższym czasie. Nie wiem, może Reklas, a może Friday w końcu skończymy. No które z tych serii myślę, że to będzie na pierwszy ogień. A może fatal, a może kryminał, a może zaćmienie. Ha! Dobrze, y to przekonacie się, drodzy słuchacze, co wybraliśmy już za miesiąc, więc tutaj <laughs> będziemy dbali o terminowy. Tak, dzięki Serwek za dzisiaj fajnie się rozmawiało jak zawsze. Dziękuję. Szkoda, że tak krótko. <laughs> dziękuję ślicznie Bogusiu za rozmowę i dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy dotrwali do końca tego podcastu. Dajcie znać w komentarzach jak wam się podobało i czy czytaliście Palp i jakie macie wrażenia odnośnie tego komiksu. Pozdrawiamy, cześć. Do usłyszenia, pa pa pa what are we get do it's over nothing is over nothing you just don't turn it off